To są informacje Polskiego Radia 24. Intensywny deszcz pojawi się na zachodzie kraju w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odprawa w związku z sytuacją pogodową. Dynamiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Iran znów zamknął cieśninę Ormus. Drugi dzień wizyty papieża w Angolii to trzeci z czterech krajów na trasie pielgrzymki Leona XIV do Afryki. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżeń synoptyków przed intensywnymi opadami deszczu. Mają wystąpić głównie w zachodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Najsilniejsze opady prognozowane są na wieczór i najbliższą noc. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówiła na naszej antenie, że te ostrzeżenia dotyczą województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego.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 Na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Sytuacja pogodowa będzie tematem rozpoczynającej się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odprawy z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych Wiesława Leśniakiewicza i szefów służb. Cieśnina Ormus od wczoraj ponownie zamknięta przez Iran, ale również z amerykańską blokadą. Przy próbie pokonania morskiego szlaku zostały ostrzelane dwa statki pływające pod banderą indyjską. Orientalista Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślał na naszej antenie, że sytuacja w tym regionie jest dynamiczna i należy spodziewać się kolejnych ataków w cieśninie Ormus ze strony Iranu.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 A tymczasem, jak donosi agencja AP, Chiny wstępnie zaoferowały możliwość przyjęcia od Iranu wysoko wzbogaconego uranu, jeśli Teheran i Waszyngton zawrą porozumienie w tej sprawie. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Korea Północna wystrzeliła rano wiele pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego, poinformowała południowo-koreańska armia. Z kolei według władz w Tokio rakiety spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. To już kolejna taka próba Pjongjangu w tym miesiącu. Dowództwo połączonych szefów sztabów w Seulu przekazało, że wykryło pociski wystrzelone z miasta Sinpo, położonego na wybrzeżu Morza Japońskiego. Pociski przeleciały dystans około 140 kilometrów. Japoński rząd potępił próbę, uznając ją za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ostatni raz Pjongjang wystrzelił wiele rakiet krótkiego zasięgu 8 kwietnia. Dziś południową modlitwę Regina Celi papież Leon XIV odmówi nie jak zwykle z okna biblioteki Pałacu Apostolskiego, a z miasta Kilamba w Angolii. To trzeci z czterech krajów na liście afrykańskiej podróży apostolskiej papieża. Pielgrzymkę Leona XIV śledzi Urszula Rzepczak.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 Papież odmówi różaniec i wygłosi przesłanie do wiernych. Oczekują oni wsparcia duchowego. Naród najpierw przeszedł długi okres kolonizacji, a potem konfliktów. Pół wieku po odzyskaniu niepodległości kraj jest podzielony. Panuje w nim bezrobocie, ubóstwo i korupcja. Papież przyjechał z przesłaniem przebaczenia i pojednania. Kościół w Angolii postrzegany jest jako moralny autorytet i siła napędowa społeczeństwa. Do seminariów duchownych jest więcej kandydatów niż miejsc. Urszula Rzepcza, Polskie Radio Dodajmy, że ostatnim krajem w tej podróży apostolskiej po Afryce będzie Gwinea Równikowa. Papież przyjedzie tam pojutrze. Będą manifestować świętość życia w każdej jego chwili. Ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Życia. Tegoroczne wydarzenie upamiętni też dziedzictwo Chrztu Polski w obchodzonej w tym roku 1060 rocznicy tego wydarzenia. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas powiedział w nagraniu, że Narodowy Marsz Życia ma być świadectwem. Chcemy być pro-life opowiadać się za życiem od poczęcia do jego naturalnej śmierci, ale także za życiem w każdej jego chwili. Chcemy w ten sposób zaświadczyć o tym, że jesteśmy miłośnikami życia. Przyjdźcie całymi rodzinami. Życie zwycięża każdą śmierć. Marsz wyruszy z Placu Zamkowego o 12.30 i zakończy się w tym samym miejscu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła konferencja Episkopatu Polski.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 Intensywny deszcz i lokalne burze dziś głównie na zachodzie, a bez opadów tylko na wschodzie kraju najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 do 19 stopni. W czasie burz może też dokuczać porywisty wiatr. Klimat Jakość powietrza jest teraz na ogół umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Dostateczna tylko w Kaliszu i Łodzi. Ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili 30% energii elektrycznej. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z prądu, przy czym od 11 do 14 jest zalecane zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru energii. W lasach zachodniej i północno-wschodniej Polski występuje duże zagrożenie pożarowe, na pozostałym obszarze średnie. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. A dziś rocznica odejścia Jonasza Kofty, poeta, który uczy nas pamiętać. To jeden z tych twórców, którego teksty nucimy pod nosem o każdej porze dnia i nocy. Choć minęły dekady, jego słowa tak pięknie brzmią. No to pamiętajcie, pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach. Czy tak trudno być poetą? W żar epoki nie użyczy wam chłodu żaden schron, żaden beton. Nocimy? No pewnie. Mamy niedzielę, 19 kwietnia 109 dzień roku. No i ten dzień będzie trwał aż 14 godzin i 9 minut, a będzie jeszcze więcej. No to cóż, tylko brać, brać i brać. Portfel seniora.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 zmianie. W związku... Ale gdyby poszedł do sądu w tej sprawie, yy, jako oskarżając swojego pracodawcę o ageism, to bezwzględnie wygra, bo to nie może być Ależ samą podstawą, jak powiedziała Ale pracodawca pozwoli do... z powodu likwidacji, likwidacji stanowiska sanowiska. pracy. Ja wiem, wiem, organizacji. Prostu... To, Ale to bywa zde... bardzo różnie, bywa i tak nie. na wprost. No to na wprost to oczywiście mm -hmm. jest to sprzeczne z, z, z przepisami, bo, bo po prostu to nie może być przesłanka. Natomiast być może, jeżeli szukamy pomysłów na to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 no Byłby mniejszy, o tyle, że pracodawca nie mógłby. To, to jest pytanie, na ile takie osoby byłyby dalej zatrudnialne, ale to jest no, coś, o czym zastanawiając się nad. No na pewno jest to naszej, Co na to W naszej to audycji to, to wydało mi się, że to ważne. Wrócimy jeszcze do mojego pytania. Koniecznie, tym, nie, to, ale to, to mi się wydaje to? dosyć takie trochę sprzecznym założeniu, bo z jednej strony masz prawo do odejścia na emeryturę, ale z drugiej no, strony masz prawo pracować dłużej. Z Może coś strony... w tym jest. Tylko proszę państwa, to.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 Przepisami administracyjnymi, wydłużaniem okresu tak Ale my to mówimy latami. Tak jak my się tu widzimy. Za moment przemówi sam rynek. Za moment przemówi sam rynek, na który. Tak, bo po prostu zapraknie robimy do pracy, proszę Państwa, sytuacja demograficzna jest taka, jaka jest. Ja to w to się Czy pan Paweł Pelst w to wierzy? Ale już dokładnie chciałem powiedzieć to samo, że oczywiście nie w krótkiej perspektywie. Tak, to jest sam lada jest. Ale mówimy o dłuższej perspektywie, natomiast musimy pamiętać o tym, że dzietność na poziomie jeden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 tego, co było obiecywane ludziom, a musimy pamiętać, że w zasadzie polska reforma emerytalna, która przecież zmniejszała stopę zastąpienia, to, to, to jakby ważnie. nie budziło... To było nie w, budziło, założeniu w, w założeniu systemu, Ale czego o co ludzie absolutnie chodzi? nie rozumieją? O co a, chodzi? Nie Ona nie miała poparcie społeczne i miało poparcie związków zawodowych. Popierało to zarówno OPPZ, no jak, jak nie i... No nikt nie rozumieł. Nie, nie, nie, nie, panie, panie, jeśli można, yy, myślę, że świadomość... Yy, co oznacza y, reforma? Nie była wcale powszechna. Nie. Przeciwnie, byliśmy wszyscy znieczuleni pięknymi reklamami o emerytach wypoczywających pod, pal, tam, pal, pod palmami. Machamy, no, przecież chyba tak. wszyscy to jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze pamiętamy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 godzinnego telefony seniorów z tego kraju naprawdę brakuje takiej takiej wiedzy takiej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 Słucham? 2%? Tak. Hmm. Y, to może jak będzie tak po 50% kobiety i mężczyźni będą wtedy, z tego korzystali, to może wtedy zaczniemy również mówić o zrównaniu A wieku emerytalnego Nie i mężczyzn. doprowadzimy do tego, żeby mężczyźni, mężczyźni karmili dzieci I piersią? Tu tam smy, jest jeszcze butelka ze smoczkiem. I tu to stawiamy to na tym smoczku. Przeszliśmy od seniorów. Nadal w portfelu seniora jednak pozostajemy. <coughs> Dziękuję <coughs> państwu uprzejmie. Doktor Elżbieta Ostrowska i doktor Paweł Pelc byli naszymi gospodami.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 oraz pozytek ngo.pl 1,5% Rozlicz się sercem Ogłoszenie społeczne Autopromocja Zapraszam na wystawę fotografii w Krakowie Plewińskich dwóch Wystawa jest poświęcona twórczości Wojciecha i Macieja Plewińskich a Państwa i moim gościem będzie Maciej Lewiński. Zapraszam serdecznie po godzinie 11.05 Polskie Radio 24. Igeni Wiadomska. Autopromocja. A co tam w PiSie? A co tam w Rozwoju Plus? A co tam w Trybunale? A co na Bliskim Wschodzie? A co tam u Donalda Trumpa? A co w Ukrainie? A co na Węgrzech? A co tam panie w polityce? No to teraz czekamy na odpowiedzi, o mój Boże, tyle spraw. Będzie też o papierze. Komentarz. Doktor Paweł e, Ramionczek, politolog w USB Merito. Dzień dobry witamy w niedzielne przedpołudnie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wspaniałe wprowadzenie panie redaktorze i po prostu ilość tematów jest naprawdę imponująca. Nawet wyzwałem, no ale to już zostawmy. A co tam w niedzielę przedpołudnie u pana? Jak to wszystko poukładać, żeby się jakoś zrozumiało? O co komu chodzi i dlaczego? Spróbujemy? A no właśnie, no, spróbujemy z największą przyjemnością panie redaktorze, natomiast... Tak, rzeczywiście dużo się dzieje, natomiast chciałbym zacząć troszkę niekonwencjonalnie, bo te tematy są bardzo ważne, ale wczorajsza czy przedwczorajsza wypowiedź prezydenta utkwiła mi bardzo mocno w pamięci, który w jednym z wywiadów powiedział, że absolutnie najważniejszym elementem dla niego jest przebudowa systemu na system prezydencki i zapowiadał zmiany w konstytucji. Bardzo mocno na pewno będziemy się wszyscy, zwłaszcza konstytucjonaliści, prawnicy, politolodzy również temu przygląda bo to jest kontynuacja wątków, o których my mówimy często, polegająca właśnie na próbie zmiany systemu w Polsce z parlamentarno-gabinetowego na system prezydencki i ta wypowiedź jest jasnym i wyraźnym dowodem, że e, działalność pana prezydenta, te weta, te próby pokazywania własnych projektów ustaw, to silne akcentowanie swojej pozycji na scenie politycznej jest właśnie e, wypisz, wymaluj e, tą polityczną grą mającą na celu wskazanie na nowy system. Panie doktorze, a to jest dobrze dla nas, czy dla normalnych ludzi, czy źle? A, czy doktorze, jest taka siła, żeby to zmienić? Na ten moment takiej siły nie ma i sądzę, że po przyszłych, po wyborach, które mamy w przyszłym roku, być może taka siła się również nie znaleźć, ale do wyborów mamy półtora roku. Ja uważam, że system parlamentarno-gabinetowy i obecna konstytucja z roku 1997 to jest Optymalne rozwiązanie, które stanowi wyważenie pomiędzy sposobami rządzenia w ramach parlamentu i rządu z premierem na czele, gdzie pałac prezydencki i prezydent jako najważniejsza osoba w państwie jest również silnym ośrodkiem władzy, z tym, że tutaj mamy różnicę co do interpretacji i powiedzmy sobie mechanizmów stosowania weta. Często w Polsce mamy weto polityczne, a nie merytoryczne, ale to jest jakby inna opcja. z kolei powrót... Albo ale może to jest taka powrót, droga co... do tej zmiany, panie doktorze? Właśnie wetujemy, tak, wetujemy, czasami tak, to to... się troszeczkę do tego przyznamy, że no to weto nie było tak, a później znowu, Tak. Tak i to jest, to, jest, to jest prosta droga do wskazania na to, że to prezydent powinien decydować o większości spraw polityki, choćby nawet wewnętrznej czy zagranicznej i nie jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ponieważ system prezydencki daje przewagę władzy do ośrodka, który może wiele decyzji podejmować w sposób subiektywny, a w Polskiej demokracji generalnie w pojęciu demokracji, subiektywizm w podejmowaniu decyzji wywołujących skutki prawne, to jest niebezpieczne zjawisko prowadzące do mechanizmów totalitarnych. Chociaż oczywiście systemy prezydenckie istnieją i takie mechanizmy nie budują się szybko, ale mimo wszystko jednoosobowość w cudzysłowie, bo oczywiście to nie jest do końca, tak, że to jest jednoosobowość, ale system prezydencki wskazuje na umocnienie pewnego rodzaju podejmowania decyzji i sprawowania władzy, które jednak mogą mieć przewagę nad parlamentem, co nie jest dobrym mechanizmem. Uważam, że można rozmawiać o konstytucji uważam, że trzeba rozmawiać o konstytucji w kontekście choćby zmian w niektórych jej obszarach, a dyskusja na temat zmian to powinna być bardzo merytoryczna, a nie polityczna dyskusja, ale próba zmiany tego systemu jest dość ryzykowna. Panie doktorze, przesilenie wpis nawet niektórzy mówią, że zdrada, bo były premier Morawiecki zakłada stowarzyszenie, prezes Kaczyński mówi o pasożytnictwu, że Coś się urodzi na Prawie i Sprawiedliwości. Jak pan to ocenia? Po co to? Żeby podzielić Prawo i Sprawiedliwość? Żeby, żebym ja mógł zaistnieć? Tak mówi, może tak myśli Mrawiecki? Pozwolę sobie tak troszkę humorystycznie zacząć. Harcerze harcują, więc obserwujemy... Zjawisko, które jest ciekawe politycznie, ciekawe politologicznie, natomiast ma wiele znaków zapytania. Ale z przyjemnością to przeanalizuję, bo obserwuję tę sprawę bardzo mocno. Otóż pan Mateusz Morawiecki ma duży kapitał. To jest osoba, która lokowana jest jako osoba centroprawicowa, skupia wokół siebie polityków polityków bardzo statecznych. Mam na myśli oczywiście ich sposób uprawiania polityki po prawej stronie sceny politycznej, choć ten, ten sposób w kontekście stateczny możemy oceniać w odniesieniu do polityków, którzy również po prawej stronie sceny radykalizują się nieco. Mam tu na myśli choćby pana kandydata na premiera ministra Czarnka. W związku z tym w porównaniu do tego rodzaju uprawiania polityki to grupa ponad 40 osób skupiona wokół Mateusza Morawieckiego jest grupą o umiarkowanie centrowych, a w zasadzie centrowo-prawicowych poglądach. I sądzę, że spora część wyborców Prawa i Sprawiedliwości właśnie takiej grupy polityków potrzebuje. I jestem w stanie w pewnym sensie uwierzyć w te wypowiedzi polityków mówiących o tym, że... Oni budują to skrzydło po to, żeby wzmocnić PiS odnosząc się do tego drugiego skrzydła reprezentowanego przez pana ministra Czanka, który ma na celu odebranie elektoratu dla Konfederacji, a co za tym idzie nastawianie się na tę politykę bardziej zradykalizowaną. Tyle tylko, że w Prawie i Sprawiedliwości jest głęboki rozłam i wiemy o tym wszyscy. Nie trzeba pudrować rzeczywistości, tylko trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wiemy, że ten rozłam występuje pomiędzy frakcją dawną frakcją ministra Ziobro i frakcją Mateusza Morawieckiego. Do tego stopnia, że przecież wczorajszy wywiad pana ministra Jakiego jasno i wyraźnie wskazuje na to, że najchętniej całej frakcji pana Mateusza Morawieckiego oni pozbyliby się z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie sądzę, żeby do tego doszło, ponieważ taki ruch na ten moment na pewno nie jest korzystny dla PIS-u, a dwa, również do końca mówię o tym momencie, w którym jesteśmy, nie byłby korzystny dla pana Mateusza Morawieckiego. Taki ruch związany z pozbyciem się tej frakcji Mateusza Morawieckiego z szeregu wpisu, opłacalny dla samego stowarzyszenia premiera Morawieckiego byłby przed wyborami. Sądzę, że gdzieś na 2 trzy miesiące przed wyborami. I być może wtedy się to stanie. Natomiast ta retoryka, która jest, będzie utrwalana w mojej ocenie w najbliższej przyszłości. Zresztą jutro ma dojść do spotkania pomiędzy liderami, czyli politykami PiSu. Wiem, że pan Mateusz Morawiecki, pan premier, ma spotkać się z premierem Kaczyńskim. Więc wszyscy jesteśmy ciekawi, jakie będą efekty tych rozmów. I sądzę, że ten, ta retoryka utrwalania przekonania, że to jest dla dobra PiSu, ze strony przynajmniej Mateusza Morawickiego, będzie powtarzana. Natomiast te wypowiedzi dotyczące, że to jest niezgodne ze statutem, wypowiedzi dotyczące tego, że no, nie mogą... No, są nawet by, tak takie zachowywać. wypowiedzi, że to pasożytnictwo, że na tak, naszej partii coś się rodzi które tak, nie tak. jest z nami, tylko przeciw nam. Myślę, że też będą podbijane, a Mateusz Morawiecki będzie przeciągał linę maksymalnie mocno. Uważam, że sam Mateusz Morawiecki i jego posłowie nie opuszczą sami z siebie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ byłoby to dla nich kompletnie nieopłacalne. No ale podpisali Uważam, się pod tym są, tam jest taka lista e, e, ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, którzy... E, no zadeklarowali, że będą w tym stowarzyszeniu. Będą w stowarzyszeniu, oczywiście, że tak. Natomiast równolegle będą również w Prawie i Sprawiedliwości. I sami... Da Pisu się to pogodzić? Zobaczymy. Natomiast dla nich najbardziej opłacalną sytuacją byłoby to, aby zostali właśnie wyrzuceni z PiSu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mogliby grać męczenników prawicy. Ja to tak nazywam dość przewrotnie, ale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 z wielu przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest taka, że jeżeli doszłoby do e, sytuacji, w której opuszczają politycy Stowarzyszenia Prawo i Sprawiedliwość, na przykład zostają wyrzuceni, to teraz pytanie gdzie znajdą się na listach wyborczych? Mówienie o tym, że są w stanie wejść do Sejmu w skali kraju jest dość ryzykowne, bo przypominam, to jest 5% w skali kraju, choć niektóre sondaże na to wskazują. Już może to po. z pomocą Polskiego Stronnictwa Ludowego? Właśnie. Właśnie, i to jest wątek, do którego chciałem nawiązać, panie redaktorze. Jest PSL. Być może. Który jest pod kreską, scenariusz... wyjątkowo pod kreską. No właśnie, może warto połączyć siły. Tylko teraz pytanie, czy byłyby to listy PSL-u, gdzie próg byłby 5%, czy należałoby stworzyć komitet wyborczy, gdzie próg byłby czy koalicję wyborczą, gdzie próg byłby 8%. To jest też kolejne pytanie, jak formalnie to zrobić. Jeżeli byłyby to same listy PSL-u i wtedy na przykład komitet wyborczy zostałby stworzony, gdzie pan Mateusz Morawiecki firmuje swoim stowarzyszeniem i wzmacnia listy PSL-u, w pewnym sensie jest to teoretycznie do zrobienia, żeby przekroczyć próg i wprowadzić stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, które to stowarzyszenie finalnie mogłoby na przykład budować przyszłą koalicję, która byłaby większościowa w starciu z ewentualną możliwością budowania koalicji przez PiS i Konfederację. Zatem uważam, że stowarzyszenie pana Mateusza Morawieckiego może odegrać kluczową rolę w przyszłym kształcie polskiego parlamentu i przyszłego rządu. I pan Mateusz Morawiecki ma świadomość, ogromną świadomość, jak ważną i istotną rolę spełnia w tej chwili po prawej stronie sceny politycznej. To jest rola strategiczna, bo od tego, czy będzie w pisie, czy nie będzie w pisie, naprawdę dużo zależy. Z drugiej strony, gdyby sam ze stowarzyszeniem zdecydował się na opuszczenie partii, no to automatycznie, na ten moment ostatecznie pozbawia się możliwości startu z list PiS-u, a porozumienie z PSL-em na ten moment, przynajmniej oficjalnie, jeszcze jest no, praktycznie niezawarty. Więc to by był ruch ryzykowny. Więc sądzę, że to będzie grało no Jeszcze Jest w tę stronę. na to czas, prawda? Ale jeszcze czas pokaże. Czas. Mateusz tak. Morawiecki zakłada stowarzyszenie, którego celem jest docieranie do nowych grup wyborczych. No to ładnie brzmi. A Jarosław Fodzie. Kaczyński obawia się jednak, że w efekcie powstania e, e, tego stowarzyszenia to powstanie nowa partia. Donald Tusk e, podczas konferencji stwierdził, że jest to stowarzyszenie nie Rozwój plus, tylko rozwój plus. W międzyczasie sejmowi nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o rynku, o rynku kryptowalut. Premier ocenił, że trafi do, to do księgi hańbą i wstydu polskiej polityki. Panie doktorze, jak sobie z tym wszystkim poradzić? Komu wierzycie, komu nie. Znaczy, powiem panu, panie redaktorze, że kryptowaluty i to weto było co najmniej niezrozumiałe, bo teraz widzimy wszyscy, co dzieje się wokół tej wspomnianej giełdy. Już nie będziemy tutaj przytaczać nazewnictwa tak. precyzyjnego, chociaż można, ale widzimy wszyscy, co się dzieje. Widzimy, jakie mogą być tego konsekwencje. W grę wchodzą tam również... No, historie, które wiążą się z zaginięciami ludzi i tak dalej. W związku z tym no, trudno wspomnieć, trudno nie wspomnieć o tym, że Polski... No bo człowiek, który to stworzył, zniknął i właściwie śladu e, nie tak, ma. Tak, teraz, teraz gdzieś są publiczne nawoływania, żeby się ujawnił, bo ma klucze do różnych portfeli i tak dalej. No bzdury y, y, y, y, bardzo wielkie. Natomiast faktem jest, że Polski obszar kryptowalut, choć trudno go nazwać polskim jest nieregulowany. Nad tym nie ma żadnej kontroli. Proszę też zauważyć, jak... A to przebiegało... jest dużo ludzi, panie sposób... doktorze? Którzy się, e, pod... nie wiem, czy dali się w to wciągnąć, czy, no, czy, czy wierzą w to, że zarabiają duże pieniądze. Na tym można zarobić i tutaj nikt tego nie neguje. Natomiast nie ma nad tym żadnego systemu kontroli, bo giełdy lokowane są na serwerach, które są wyprowadzane poza granice kraju i praktycznie nie ma nad nimi żadnego, nie ma na nie żadnego wpływu, żadnej kontroli. Czy dużo ludzi? Odniosę się do danych, które przytacza prokuratura. Pokrzywdzonych może być około 30 tysięcy, natomiast ile inwestuje? No, o wiele, wiele więcej osób. I Są to nieraz liczby, które zakrawają o 100, 200 czy nawet 500 tysięcy. Według niektórych szacunków mówię o osobach, które są zainteresowane rynkiem kryptowalut. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie może być tak obszerny rynek, nowoczesny rynek, bo to jest coś nowego, niekontrolowany. I Jakieś narzędzia kontroli, które były proponowane w ustawie, być powinny. Dzisiaj to jest praktycznie rynek pozostawiony sam sobie ale też ciekawe zdarzenie odnotowałem i chyba wszyscy odnotowaliśmy podczas głosowania. Otóż nie zagłosował pan Jarosław Kaczyński i pan Mariusz Błaszczak. No on preście, karty znaczy, do głosowania. Pan prezes powiedział, że to jest wielki przekręt. No, no więc właśnie, sam pan prezes, choć wie pan, panie redaktorze, te słowa są za mocne, jeśli chodzi o giełdy i o kryptowaluty, bo nie można wszystkiego, co nowoczesne, nazywać od razu wielkimi przekrętami, ale w przypadku tej konkretnej giełdy no, no, zobaczymy, co ustali prokuratura i jakie będą finalne zarzuty. Panie, to trudno nie Panie mieć doktorze, wrażenia. a pan by zainwestował w tę giełdę? Wie pan, ja na kryptowalutach niestety nie, nie znam się na tyle, żeby dzisiaj w ryzykować. tej materii inwestować. Tak, ryzykować. Ale gdybym poznał temat bardzo mocno i nie czułbym żadnego ryzyka, myślę, że tak, wszystko jest dla ludzi. i Wszystko jest do sprawdzenia i wszystko jest do zweryfikowania. Natomiast ja na kryptowalutach się nie znam, nie jestem ekonomistą i nie chcę absolutnie kogoś straszyć, czy też nie chcę zachęcać. To każdy niech pozostawi do swojej oceny. Natomiast sam pan prezes i pan szef klubu, a pan Błaszczak też wyrazili swoje wątpliwości, nie głosując i myślę, że to był ruch strategiczny z ich strony, bo wiedzą, że to weto. było niefortunne, moim zdaniem było niepotrzebne, bo dzisiaj stajemy przed faktem braku kontroli nad tym rynkiem. Co więcej, gdybyśmy tę giełdę zweryfikowali, to też można mieć wiele wątpliwości do współpracy tej giełdy z różnymi politykami, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej, co też budzi ogromne wątpliwości. No, kto to założył? Mafia rosyjska? No i znowu znaki zapytania, wykrzykniki i tak dalej. Panie tak Pawle, kto jest teraz silniejszy? Prezydent y czy premier? A może prezydent czy prezes Kaczyński? Ale no właśnie, tu wchodzimy do y ogródka y przeciągania liny prawnej i liny, która wiąże się z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładnie wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Kto jest silniejszy? Politycznie i prawnie. Politycznie dzisiaj swoją siłę pokazuje pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i bardzo mocno dąży właśnie do wskazania, że rola prezydenta jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania państwa. Ta rola nadrzędna. I politycznie pan prezydent na pewno cały czas będzie swoją siłę akcentował prawnie, no to mamy konstytucję i mimo wszystko jeszcze ta konstytucja obowiązuje. Obowiązuje ona od 97 roku i kompetencje i prerogatywy są jasno i wyraźnie zapisane. Zarówno dla prezydenta, jak i dla rządu, prezesa Rady Ministrów, Sejmu, Senatu. I proces legislacji w Polsce, a to jest najważniejszy proces prawotwórczy, jest jasny. Artykuł 120 konstytucji Sejm uchwala uchwały, ustawy, przepraszam, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. I oczywiście są wyjątki Dals co, do, co do tej większości bezkwalifikowana i, i, i większość bezwzględna jeszcze, ale to są inne historie, to już prawo konstytucyjne nie będziemy teraz wnikać. Natomiast yy, dalszy proces legislacji wskazuje na rolę prezydenta, i tu mamy to prawo weta, i Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jaki jest, każdy widzi, sądzę, że jeszcze długa droga przed nami, żeby cokolwiek w Trybunale Konstytucyjnym się zmieniło. Stąd y, ten proces legislacji w, według Konstytucji, a to jest najważniejszy proces prawotwórczy w państwie, wydaje się być zrównoważony, jeśli chodzi o wpływy władzy. Natomiast w kreowaniu polityki wewnętrznej, zgodnie z Konstytucją, większą siłę prawną ma rząd y, jako ten, który kreuje politykę, i tutaj mówimy o prezesie Rady Ministrów, który ma rolę koordynującą i kontrolną w stosunku do ministrów. Tych ministerstw mamy kilkanaście na, z ministrami na czele i to oni odpowiedzialni są za poszczególne sektory. Więc prawnie większa siła w teorii, choć zrównoważona z wetem prezydenta, ale kreacyjna jest po stronie rządu. Natomiast... Od pewnego czasu, panie redaktorze, obserwujemy i szanowni państwo w Polsce odwrócenie roli pewnych dwóch filarów funkcjonowania państwa. Otóż filarem jest prawo i polityka i do tej pory zgodnie z założeniami konstytucji prymatem, czy też prawo powinno mieć rolę wiodącą nad polityką. A od dłuższego czasu w polskiej polityce jest inaczej, w polskim świecie prawa. To polityka ma wiodącą rolę nad prawem i tych proporcji w sposób właśnie tak ułożony być nie powinno, ale no niestety politycy są tacy, którzy jednak nie, nie są w stanie zaakceptować reguł konstytucyjnych do końca. No I uprawiają politykę, która wykracza daleko poza kompetencje. Tak jest w, w Trybunale Konstytucyjnym, no bo cały czas mamy tę walkę, bitwę, jakieś takie e, obronne, takie e, militarne, e, przymiotniki do tego wszystkiego podchodzą, a powinna to być oaza spokoju. E, oaza e, naszego prawa, sprawiedliwości, e, normalności, że tam możemy się zwrócić i tam my znajdziemy pomoc. To jest dla nas, a nie dla polityków i dla tej walki, i dla tej e, nie wiem, bitwy nawet. Oczywiście i zgadzam się z panem, panie redaktorze, w stu procentach, natomiast Trybunał Konstytucyjny w Polsce z założenia jest obarczony pewnym elementem upolitycznienia i to wynika z przepisów, które regulują działalność Trybunału. A to Czyli się po kogoś pierwszy. powołuje, a to się kogoś odwołuje, a to Otóż. nie ten, nie tamten, a to dwóch, a to czterech, no tak nie dajemy sobie rady. na no, takie proste pytanie, o co chodzi? Otóż to i to wynika przede wszystkim, mówię o zamieszaniu i o roli Trybunału. Po pierwsze z Konstytucji, gdzie Konstytucja daje możliwość powoływania sędziów, przypomnę 15, przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i dalej gdybyśmy czytali Konstytucję w kontekście Trybunału Konstytucyjnego znajdziemy tam delegację ustawową, która mówi o tym, że regulowane, że tryb działania Trybunału Konstytucyjnego reguluje ustawa. I teraz, gdybyśmy zerknęli do ustawy, to jest tam jasno i wyraźnie wskazane, kto może być sędzią w Trybunale Konstytucyjnym. Te standardy, które narzuca Konstytucja, mówimy tutaj o sędziach, którzy mają znaczący dorobek w dziedzinie prawa. Niestety ustawa nieco redukuje, bo nawet magister prawa, bez urazy dla magistrów oczywiście, w teorii mógłby być sędziom Trybunału Konstytucyjnego i tu upatruje drugi problem. Natomiast pierwszy zasadniczy to jest to upolitycznienie, bowiem rola Sejmu w powoływaniu sędziów polega na takim działaniu, które no, powoduje, że najpierw są powołani nasi, później wasi, a później znowu wasi, później nasi. Ja mówię tutaj o sędziach, którzy oczywiście mają odpowiednie poparcie polityczne. I to jest błąd założenia sam w sobie. Bo gdybyśmy znowelizowali Trybunał czy ustawę w tej materii, że jest to środowisko tylko i wyłącznie sędziowskie, z ogromnym dorobkiem, czytaj na przykład profesorskim w dziedzinie prawa, które nie ma żadnych związków ze światem polityki, to w mojej ocenie Trybunał wreszcie miałby tę rolę, którą powinien mieć od samego początku, czyli... Dbanie o konstytucyjność polskich przepisów. Czyli one są obywateli, prawda? Bo to jest dla nas, nas ten trybunał. Jest. Panie tak. doktorze, to teraz tak, czy może Europa poradzić sobie ze Stanami Zjednoczonymi albo bez Stanów Zjednoczonych w NATO? Prezydent Francji odwiedzi e, już w e, ten poniedziałek Gdańsk, e, złoży wizytę w Polsce. Pałac Rizejski poinformował, że francuski przywódca e, właśnie odwiedzi Gdańsk, gdzie odbędzie się francusko-polski szczyt na szczeblu ministerialnym. Spotkanie organizowane jest w związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą podpisania traktatu w Nancy, wzmacniającego relacje między Paryżem a Warszawą, między Europą a Warszawą, między Unią Europejską a NATO? Jak jakby pan to skomentował? Wszystkie ruchy, które mają na celu wzmocnienie polityki wewnętrznej Unii Europejskiej, w tym polityki bezpieczeństwa są skazane. Tylko, że niestety ja mam trochę surowe, surowe oceny co do polityki bezpieczeństwa Unii, bowiem ta polityka bezpieczeństwa, proszę zauważyć, ona kręci się wokół zapowiedzi już od wielu, wielu lat i z tych zapowiedzi no niestety niewiele wynika. Muszę tutaj niestety to powiedzieć, bo sam w bezpieczeństwie od wielu lat jestem i widzę, co się dzieje od kuchni. Ale to nie oznacza, że jest na tyle ta polityka, powiedzmy, nieskuteczna, żeby nie czuć się bezpiecznie. Nie, wprost przeciwnie. Nawet zapowiedzi, nawet sojusze wewnętrzne, nawet umowy są dobre, tylko trzeba wreszcie zacząć je coraz szybciej realizować. Natomiast co do Stanów, Uważam, że niestety jest to system naczyń połączonych i brak stanów w NATO, czyli w Pakcie Północnoatlantyckim, jest potężną wyrwą. Natomiast nie sądzę, żeby do tego doszło. Proszę zwrócić uwagę, że te zapowiedzi Donalda Trumpa są na zasadzie straszaka. Zresztą on w zależności od tego, jaki ma humor, różne historie wygłasza. Ostatnią kuriozalną była blokada blokady w Cieśninie Ormus. Natomiast nie sądzę, żeby z tego NATO na, na to wystąpił. A ta wizyta Emanuela Macrona w Polsce, co to może to dać? Jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobra wizyta. Sądzę, że to jest wizyta, która w, podbija rolę Polski i wskazuje na ważność Polski w Unii Europejskiej, ale i w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach NATO. To jest wizyta, gdzie spotka się dwóch premierów, którzy mają w mojej ocenie spójną wizję proeuropejską, wizję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 Do tego powinniśmy dążyć, więc ja tę wizytę oceniam bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i czekam z niecierpliwością na komunikaty prasowe, które po tej wizycie się pojawią. My też i zaprosimy Pana, żeby Pan nam to wszystko wyjaśnił. No i z nie powiedzieliśmy, co na Bliskim Wschodzie, co tam u Donalda Trumpa, co w Ukrainie, co na Węgrzech. Bardzo dziękujemy. Doktor Paweł Ramiączek, politolog w USB. Dobrej niedzieli. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu pozdrowienia.